Księga Sędziów Będziemy czytali pierwszy rozdział Od dwunastego wiersza I rzekł Kaleb Temu, kto pobije Kiriat Sefer I zdobędzie je Dam Achseł Moją córkę za żonę Zdobył je Otniel Syn Kenaza młodszego brata Kaleba, dał mu więc achę swoją córkę za żonę. A gdy ta przybyła do niego, namówiła go, aby wyprosił od jej ojca pole. Gdy zaś zsiadła z osła, rzekł do niej Kaleb, co chcesz? Rzekła do niego, daj mi wiano dałeś mi suchą ziemię południową daj mi więc także źródła wód i Kaleb dał jej źródła górne i źródła dolne i ja osobiście czytając tą historię, rozważając ją rozmyślając nad nią Początkowo jakoś nie mogłem w niej dostrzec jakichś tutaj głębokich duchowych prawd, ani za wiele nauczyć się z niej, ale szczególnie to, że ona jest dwa razy powtórzona w Biblii, znajdziemy ją też w Księdze Jozułego w 15 rozdziale, nie pozwalało mi przejść nad tym do drugiego rozdziału jeżeli Bóg coś raz powiedział, to powinniśmy dwa razy to usłyszeć. A jak Bóg coś dwa razy mówi, to już wiara nam, jak nad tym lekko przejdziemy i się nie zatrzymamy, nie zastanowimy. Jest wiele rzeczy w Słowie Bożym, które Bóg wielokrotnie powtarza. Są takie rzeczy, które tylko raz mamy zapisane i oczywiście nie chcemy powiedzieć, że te, których powtórzył pięć razy są ważniejsze niż te, które raz powiedział. Wszystkie są Słowem Bożym i wszystkie są taki amen nad wszystkim mamy rozmyślać. Ale jeśli coś Bóg mówi dwa razy w swoim Słowie i dokładnie to samo jest tutaj powiedziane w tym fragmencie, jak i w Księdze Jozułego, to na pewno nie jest to przypadkiem. Gdyż Biblia nie jest jakąś księgą przypadków, nie są tam pospisywane rzeczy, które ludziom po prostu tak przyszły na i pospisywali je. Ale to sam Bóg natchnął tych pisarzy i to On zdecydował o tym, co zostało napisane, a co zostało pominięte. Dlatego tak jak mówię, chociażby ta kwestia zmusiła mnie do szukania, co też tutaj Bóg chciał przez to powiedzieć. I słuchałem różnych innych braci, którzy na ten temat mówili, ale jakoś żaden z nich nie mógł do mnie przemówić, do mojego serca. Natomiast natrafiłem na takie rozważanie z która mnie nigdy nie zawodzi. I ten tutaj podsunął mi różnego rodzaju myśli i rzeczywiście pozwolił mi też zobaczyć więcej niż sam byłem w stanie spojrzeć także to czym dzisiaj będę się z wami tutaj dzielił w wielkiej mierze jest oparte na tym co Bóg temu bratu objawił a ja tutaj skorzystałem z tego jego, jego objawienia i sam tutaj wiele się nauczyłem i też tym z wami chcę się podzielić po pierwsze czytając tę historię można odnieść wrażenie, że to po prostu taka rodzinna jakaś tutaj kwestia. Po pierwsze Kaleb udając się na polbicie Kiriat Sefer składa taką powiedziałbym nietypową obietnicę dlatego kto zwycięży, że da mu swoją córkę za żonę. Takie jak, jakiegoś generała wojskowego, to takie jakieś nietypowe, nietypowe obietnica. Raczej spodziewałbym się obietnicy jakiejś ziemi, czy jakichś szczególnych zdobyczy w, w tym miejscu, które zdobędą, ale on tutaj mówi, ja dam swoją córkę za żonę temu, kto ją zdobędzie. Taki bardzo osobista obietnica. I Widzimy, że zdobywa ją niejaki Otniel, o którym później będziemy czytali, że był pierwszym sędzią w Izraelu, w tej księdze sędziów przedstawionym. Ten otniel zdobył jej i tutaj widzimy, że otniel w jakiś sposób był skoligacony z Kalebem. Był synem Kenaza, młodszego brata Kaleba. I to słowo brata niekoniecznie oznacza, nie oznacza rodzonego brata. Może oznaczać tu jakieś bliskie pokrewieństwo. Także tutaj niekoniecznie. Jest to tak bliskie pokrewieństwo. I czytamy, że ten dał mu tą akcję za swoją żonę. Tak? Tylko na marginesie myślę sobie, że skoro ją postawił jako nagrodę za zdobycie tego miasta, musiała być atrakcyjną kobietą. Skoro mówi, jak to kto, kto zdobędzie, no to zobaczcie, jaką jaką tutaj... Albo on w jego oczach, jak to w oczach tego ojca. Jego córka jest najpiękniejsza na świecie. Może też było z tym Takiego ojcowskiego serca. W każdym razie, yy, pomijając te tutaj domysły, yy, otniel yy, syn Kenaza, yy, zdobył Kiria Cefer i otrzymał Achsa. Yy, Achsa, gdy przybyła do niego, namówiła go, aby wyprosił od jej ojca. Następna część tego wiersza, jak gdyby tak wydaje się być na początku oderwana od tego, co na początku z tego wiersza. Zobaczcie. A ta, gdy przybyła do niego, czyli do kogo? Najwyraźniej do Otniela. Tak? Gdy przybyła do Otniela, namówiła go, swojego męża teraz już, aby wyprosił od jej ojca, od Kaleba, pole. I dalej. Gdy zaś zsiadła z osła, rzekł do niej Kaleb. Czego chcesz? Kiedy czytacie takie miejsca, nie wiem, jaki waszy jest odbiór, ale yy, tak sobie myślę, że ktoś, kto powiedzmy, nie traktuje Biblii jako natchnionego Słowa Bożego, mógłby pomyśleć, tutaj co, jakieś, brakuje jakichś wierszy. Nie? Że tutaj coś, coś zostało zgubione, coś tu zostało wyrwane, że to tak jakoś jedno z drugim się nie trzyma. Ale dla nas, którzy wierzymy, że no całe słowo jest natchnione i że Bóg tutaj zachował je dla nas, musimy stanowić się nad tym, co tutaj, jak to teraz tutaj te, dwie, te, dwie, te dwa fragmenty ze sobą połączyć. Jeśli dobrze rozumiem, co tutaj jest napisane, to widzę to w ten sposób, że ona poprosiła swojego męża, aby wyprosił od niej to pole i albo on nie zgodził się na to, powiedział, no słuchaj, no dał mi Ciebie i teraz jeszcze mam o pole prosić? Jeszcze, jeszcze mam żądać czegoś więcej? To nie, nie mam okazać wdzięczności za to, co mam, ale mam jeszcze pójść i jeszcze domagać się czegoś więcej? Tak jak, wiesz, daj, daj komuś palę za całą rękę zaraz chcę? Z, z, z, bo to, to słowo y, które tu jest użyte nam, namówiła go zobaczcie, namówiła go to słowo oznacza, że ona wy, wy, wywierała na nim presję musiała, nie to, że coś mu powiedziała i on się zgodził, tylko, że ona tutaj namawiała go przekonywała go, starała się mu dowieść, że, że potrzebne jest im to pole i jedna z możliwości rozumienia tego wiersza jest taka, że on w ogóle się na to nie zgodził I ona sama udała się do Ojca Ale z tego co dalej ona mówi W wierszu 15 Raczej wynikałoby Że on się na to zgodził Że dał się jej przekonać I poprosił go o to pole Ponieważ w 15 wierszu ona mówi Dałeś mi suchą ziemię południową Czyli wyglądałoby na to Że on poszedł i poprosił o to pole że, otrzymy, że, że dał się namówić jej i poprosił o to pole, ale ona mówi jeszcze, jeszcze za mało. Mamy pole, ale teraz zobacz, to pole jest suche. To pole potrzebuje wody. I tutaj najwyraźniej już nie udało się jej namówić jego, żeby on poszedł o to prosić i ona sama udała się do ojca aby go prosić. I dlatego w tym wierszu 14, najpierw mamy to, ten fragment tej rozmowy, czy raczej opis tego, co miało miejsce między Achsą a Otnielem, gdy namówiła go, aby wyprosił od jej ojca pole, a w dalszej części mamy przedstawioną sytuację, kiedy ona udaje się do swojego ojca, do Kaleba i prosi go o źródła wód. A więc otrzymawszy to pole, idzie dalej, krok dalej i prosi o te, o te, o te źródła wód. I można byłoby, tak mówię, przeczytać, to na tym się zatrzymać. No okej, okay, zrozumieliśmy i czytamy dalej. Nie? Ale y, powiem szczerze, że y, no, takie rozważanie to ni, ni, niewiele wnosi do naszego życia. Niewiele korzystamy z takiego rozważania. My tutaj chcemy usłyszeć, co Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. Co tutaj, co ja mogę teraz z tego wziąć. Jaka tutaj moja lekcja? No, mogę wziąć taką rodzinną lekcję, że można tatę prosić i tata coś da. No, to jest dobra lekcja. I wcale nie głupia lekcja, ponieważ Słowo Boże bardzo wielokrotnie odnosi się do różnych takich rodzinnych relacji, kwestii, aby nas uczyć jakichś duchowych prawd. Pan Jezus, pewnego razu rozmawiając, nauczając, mówi... Iluż to z Was Chociaż jesteście złymi Umie dawać Dobre dary swoim dzieciom Czy jeśli Przyjdzie do Ciebie syn I poprosi Ciebie o chleb To czy dasz mu kamień? Albo jeśli poprosi O co? O jajo. o jajo To czy dasz mu co? Węża, Węża. A więc Pan Jezus tak odwołuje się do takich normalnych ludzkich relacji i mówi, no popatrzcie między sobą, że wy jakoś zeszli ludzie, bo nikt nie jest dobry, tylko Bóg, wszyscy jesteśmy źli. A jednak potrafimy dobre rzeczy dawać. Pan Jezus mówi, to pomyślcie bardziej o ileż bardziej Ojciec Niebieski da dobre dary, albo w innej Ewangelii czytamy Ducha, Boże, Ducha Świętego, tym, którzy Go proszą. A więc Pan Jezus, odwołując się do tych takich ziemskich relacji, naucza jakichś niebiańskich kwestii, jakichś duchowych kwestii. I myślę, że słusznym jest, aby i w tej sytuacji, w, w tym fragmencie, takich lekcji spróbować poszukać. I zobaczyć w tej relacji Achsy, jej Ojca, naszą relację z naszym Ojcem. I przyjrzeć się, czy nie ma tutaj pewnych jakichś paraleli, czy nie ma tutaj jakichś podobieństw, czy nie ma tutaj jakiegoś wzorca dla nas w naszym przystąpieniu do Ojca i proszeniu Go. Po pierwsze zwróćmy uwagę, że Achsa, zanim jeszcze udała się do swojego Ojca, Wiedziała, o co go poprosić. Ona była osobą, która, kiedy otrzymała, została raczej dana swojemu mężowi, kiedy weszła z nim związek małżeński, widziała, że no, no, wspaniale, no jesteśmy małżeństwem, ale no, trzeba teraz samodzielnie żyć. Tak? Wielu ludzi, wiecie tak, myśli o małżeństwie w takich kategoriach. Uf, wszystko takie po prostu jest jak w filmie. No, tak się wydaje, że tutaj będziemy razem, wszystko będzie dobrze. Szczególnie jak są wierzący, to już no, Bóg z nami, nie ma się o co martwić. Tam. Potem zaczynają to, to życie, a tu się okazuje, że to ta, ta rzeczywistość jest taka, że trzeba do pracy iść, że nie ma czasu porozmawiać nieraz. A jak dzieci szybko przyjdą jeszcze, to już w ogóle się zaczyna robić. I tu trzeba ich ugotować, i wszystkich, trzeba wszystkich tutaj poubierać. I, trzeba... I tych rzeczy nagle się okazuje, takich ziemskich, przyziemnych jest tyle, że, że, że, że to te, te, te takie wyobrażenie, które było takie wcześniej, Jednokrotnie zostaje skonfrontowane z taką rzeczywistością, że wielu ludzi się szybko rozczarowuje i są zrozpaczeni, przechodzą załamanie po tym miodowym miesiącu i myślą, co ja się wpakowałem albo wpakowałam. Ile to takich jest. I to nie tylko w świecie, ale wśród wierzących się, wielu takich spotyka, którzy, którym nikt, których nikt nigdy nie przygotował że to życie małżeńskie to nie jest taka sielanka, jak to się wydaje tym pannom i tym kawalerom, którzy jeszcze nie mają, którzy się nie mogą doczekać. Że taka będzie takie moje życie, teraz zostanie się cudowne i to będzie taka sielanka. Achsa była osobą, która tak trzeźwo podchodziła do sprawy. Wiecie, to wyszła za mąż i mówi, słuchaj, od idź do mojego ojca i. O, proś go o ziemię. Potrzebujemy kawał ziemi. I kiedy już dostała tą ziemię, to nie zatrzymała się, ale poszła zobaczyć, co to za ziemia. Popatrzyła, patrzyła i mówi, Sucho, tutaj my, tutaj nam nic nie wyrośnie. My tu możemy kopać, my tu możemy się wysilać, a tu z tego nic nie wyrośnie. My potrzebujemy wody na tej ziemi. Więc mówi, albo może z ja rozmawiała rozmawiać, albo ja idę sama teraz. I jeszcze go mówi, poproszę o te źródła. A więc pierwsza rzecz to taka, że ona była świadoma swojej potrzeby. Była świadoma, że, yy, że ona czegoś potrzebuje. I to nie było coś takiego, że ona nie wiedziała, czego potrzebuje, ale była świadoma, czego potrzebuje. A więc zanim poszła do Ojca i zanim zaczęła Go prosić, już miała sprecyzowane oczekiwanie. Już wiedziała, o co Go poprosić. I to myślę jest wzorcowe dla nas, kiedy my przychodzimy do Ojca naszego, aby się modlić że zanim jeszcze się pomodlimy, zanim otworzymy nasze usta, zanim zaczniemy coś mówić, to zastanówmy się najpierw, o co my chcemy prosić? Co my chcemy Mu powiedzieć? O co my chcemy y, Błagać? Czasami, wiecie, ludzie tak otwierają swoje usta w modlitwie i tak słychać, że oni się nie zadowolą, co oni chcą powiedzieć. Że tak coś mówią, ale żadnych w tym konkretów nie ma. Że są jakieś religijne, ładne słowa, ale o co Ty prosisz? O co Ci chodzi w tej modlitwie? Ja na przykład nic z wami nie rozumiem o co. Więc ważne jest, żebyśmy przychodząc do Boga, prosząc Go, wiedzieli jaka jest nasza potrzeba. O co my chcemy go poprosić? Konkretnie, żeby znać to, o co chcemy go poprosić. Wyobraźcie sobie, że Achsa przyszłaby do ojca i powiedziała tata, posłuchaj i zaczęłaby tak mówić i mówić i mówić i by w końcu on nie poprosiła. I czasami tak jest. Czasami jak tak w rodzinie posłuchać, to tak zamiast wprost powiedzieć o co ci chodzi, to tak Dookoła, gdzieś tam coś tam, i, tak, i potem człowiek się jakś myślimy, o co jej, czy jemu chodziło. Co on chciał mi przez to powiedzieć? I próbujemy się domyślić, bo, bo, bo nie zostało to wprost powiedziane, nie zostało to jasno sprecyzowane. Niedobrze, jeśli my byśmy tak do Boga mieli, jeśli tak z Bogiem rozmawiać. Tak jakoś z różnych stron, zamiast wprost powiedzieć mu, o co nam chodzi. Aksa przyszła i miała, Ojcze mówi daj mi daj mi i ona powiedziała co konkretnie źródła wód ona widziała o co chce prosić miała konkretnie sprecyzowaną y, prośbę y, po drugie y, zanim jeszcze udała się do swojego ojca widzimy tutaj, że najpierw właśnie udała się do swojego męża i Jego namówiła, aby wyprosił najpierw to pole. A więc nie, nie udała się najpierw sama, tylko najpierw poszła do męża, żeby z nim tutaj coś załatwić i razem z nim tutaj coś wskórać u kaleba. I tutaj myślę, że jest dla nas kolejna jakaś wskazówka, że kiedy przychodzimy do Ojca, to dobrze jest poprosić innych, aby za nami się wstawili, czy czasami poprosić innych, żeby wspólnie z nami się modlili, jeżeli mamy jakieś potrzeby dla naszego ojca. To był jej ojciec, a jednak najpierw poszła i poprosiła kaleba, przepraszam, od Niela, żeby poszedł do ojca i on najpierw poprosił o to pole. A więc myślę, że jest to jakaś tutaj taka drobna wskazówka, aby prosić innych, o modlitwę. Aby prosić innych, żeby inni za nami wstawiali się do Ojca. I wiecie, że czasami o dziwo jest to sposób, przez który Bóg działa w naszym życiu. Właśnie kiedy inni się o nas modlą, a nie kiedy my sami się o siebie modlimy. Pamiętacie, niedawno rozważaliśmy koniec Księgi Hioba. Kiedy to Bóg powiedział co? Do tych trzech niby przyjaciół Hioba. Niechaj Hiob się za wami modli, bo was nie wysłuchał, Ale Hioba wysłuchał. A więc kiedy Hiob się za nimi modlił, wtedy Bóg wysłuchał. I widzimy apostoła Pawła, który przecież tak wiele się modlił i był taki gorliwy, a jednak wciąż mówi, bracia, bracia, módlcie się za mnie. Bracia, bracia, gdzie tylko tam pisze to, bracia, módlcie się za mnie. Ciągle prosi innych, żeby się za niego modli Co on sam się nie ma modlić za siebie? No, umiał się modlić. Ale wiedział, że Bogu jest miłe, kiedy jedni za drugich się modlimy kiedy jedni za drugimi wołamy w modlitwie następna rzecz, którą tutaj zauważam to to, że Achsa przychodzi i w taki prosty sposób zwraca się tutaj do swojego ojca Wiedząc, że może bez ogródek, bez jakiegoś tam wielkiego wstępu, bez jakichś tam wielkich słów Jasno, prosto przedstawić tą sprawę Dlatego właśnie, że to jest jej własny ojciec Że ona przychodzi tutaj i może śmiało rozmawiać z nim Ponieważ wie, że to jest ten, który od samego urodzenia był z nią który opiekował się nią, który od dzieciństwa ją zna, który, który wie jaką ona jest i może do niego śmiało przyjść i poprosić go o to, co ma na sercu, dlatego, że to jest jej ojciec. Jakąż to zachętą jest dla nas, że my w modlitwie nie przychodzimy do naszego wroga, nie przychodzimy w modlitwie do jakiegoś obcego, ale przychodzimy w modlitwie do naszego Ojca, który jest w niebie. I czasami myślę, że wypowiadamy te słowa Ojcze nasz, jeśli je wypowiadamy, jeśli tak się modlimy do Boga. Może czasami mówimy tylko Boże, Boże i zapominamy, że nasz Ojciec. I może nie modlimy się Ojcze. Ale jeśli nawet modlimy się, to czasami te słowa, wiecie, mogą nic nie znaczyć. gdy możemy takie wypowiedzieć, nie myśląc o tym, co tak naprawdę tym się kryje. Że my zwracamy się do Tego, który nas zna od zawsze. Zanim ten świat jeszcze powstał, On już nas znał. Kiedyśmy byli jeszcze w łonie naszych matek, On już nas, już nas widział. Znał wszystkie nasze dni, zanim jeszcze którekolwiek z nich przyszły. Że przychodzimy do Ojca, który wie o nas wszystko, absolutnie wszystko. Widział każdą łzę, która z naszego oka spłynęła. Zna każdy smutek, każdą troskę Każdą rzecz, która gdziekolwiek nas tam obciążała W naszym życiu On to wszystko widział On o tym wszystkim wie On zna nas lepiej niż my sami siebie znamy My nie przychodzimy do kogoś obcego Ale przechodzimy do Ojca Który nas zna i który nas kocha I to powinno nam dodać Wiele odwagi w naszej modlitwie I to powinno nas, na, nas, nam Pomóc w otworzeniu naszych ust i w wylaniu tego, co jest faktycznie w naszych sercach, bez jakichś tam niepotrzebnych, wiecie, słów, które mają stworzyć jakiś, jakąś całą fasadę, niepotrzebną wielokrotnie. Ja nie mówię, że nasze modlitwy mają być jakieś takie bezładne i to nie ma być ubrane w słowa, ale czasami z, myślę, że z, z, zbyt wiele przykładano uwagi do, do, do tej całej formy, zamiast skupić się na treści tej modlitwy, zamiast rzeczywiście wylać nasze serca przed nim, i powiedzieć tak, jak jest. Tak, jak się czujemy. Bez ogródek, bez udawania, bez dobierania jakichś tam, wiecie, słów, które nie oddają istoty tego, co tak naprawdę jest w naszych sercach. Rozmawiamy z Ojcem, który nas dokładnie zna i który nas kocha. I wystarczy, że powiemy czasami proste słowa. Niejednokrotnie jesteśmy w sytuacjach, kiedy nie ma czasu na długą modlitwę. I w ogóle się nie modlimy, bo, nie mamy, bo nam się wydaje, że nie ma czasu na modlitwę. A wystarczyłoby jednym zdaniem powiedzieć to, co mamy na sercu. Wystarczyłoby prosto powiedzieć, o co chodzi w tej sytuacji, z którą nie możemy poradzić, czy która akurat nie jest, stoi w na naszej drodze. Prosto, jednym zdaniem powiedzieć naszemu Ojcu, z czym się zmagamy. czy rzeczywiście wierzymy, że Bóg jest naszym Ojcem. I czy mamy to głęboką świadomość Jego Ojcostwa w naszych sercach? Czyli, czy, czy ten Duch Ojcostwa pobudza nas do tego, że mówimy do Niego Abba, Tatusiu? To bliskie słowo, które, które jest takim, takim wyrazem takiego, takiej dziecinnej ufności, intymności. Czy raczej przychodzimy do Boga właśnie z takim poczuciem wielkiego dystansu? I widzimy Go tylko jako wszechmogącego, potężnego, siedzącego na tronie w niebie Boga. Takim On jest. Ale czy widzimy Go też jako Ojca, który zniszcza się do nas, jako, naszych, jako swoich dzieci? Czy widzimy Go właśnie też takiego? Czy mamy też ten obraz Jego? Kochającego Ojca, który kocha swoje dzieci, któremu zależy na tym, co dzieje się w życiu Jego dzieci. Który nie jest obojętny, na to, czy, czy, czy nam jest smutno, czy, czy jesteśmy radośni, czy mamy problemy, czy, czy jesteśmy chorzy, czy z tym, czy z tamtym się zmagamy. Myślę, że gdzieś niestety niejednokrotnie zatracamy ten obraz Boga jako bliskiego nam Ojca. A jakże potrzebujemy tego, szczególnie w modlitwie. Potrzebujemy widzieć Go jego w Jego mocy i w Jego majestacie. Ale jednocześnie też potrzebujemy widzieć Go jako bliskiego nam Ojca. Do którego możemy w prosty sposób mówić gdzie nawet jeśli nasza mowa jest nieskładna, to ojciec uważnie przysłuchuje się, starając się zrozumieć, co, co o co nam chodzi. Tak jak mój miłość czasami wiecie mówi do mnie ja czasami, co, co ty mówisz? I on jeszcze raz tam coś po swojemu co ty mówisz? Ja, ja chcę go zrozumieć. Nie chcę go odepchnąć, dlatego że go nie zrozumiałem od razu, pierwszym razem, że jego te słowa a z naszym ojcem nie ma takiego problemu. Bo on już wie, zanim słowa się w na naszym języku jeszcze pojawią. Więc tutaj nie ma takiej przeszkody, jak my czasami mamy z naszymi dziećmi, żeby się skomunikować i, i zrozumieć. Nasz ojciec dokładnie zna, dokładnie rozumie. A więc my też nie musimy silić się na nie wiadomo jaki artyzm i nie wiadomo jakie słowa w naszej modlitwie. Ale ważne, żeby próbować szczerze powiedzieć mu, jak jest. To, co jest w naszych sercach. Zwróćcie uwagę, że gdy ona tylko zsiadła z osła, Kale brzegł do niej, co chcesz. I to tak może w naszym języku to niezbyt tak brzmi, wiecie, uprzejmie, tak jakby, no czego chcesz? Ktoś mógłby tak to odczytać. Ale to nie, nie wcale nie jest tak powiedziane. To jest po prostu powiedziane, czego pragniesz. On, zobaczcie jak ojciec, od razu wiedział po co ona przyszła, on wiedział, że to jakiś interes jest. On ją znał od dziecka, już tylko po jej twarzy. Już ją on tylko zobaczył. On od razu wiedział, że o, tutaj ten błysk w oczach zobaczył. To już jego córeczka przyszła, po coś go poprosić. I on od razu tylko strzeża. ona, A ona mówi, co chcesz? Czego pragniesz? Po co przyszłaś? Nie, tak żeby wiedział, że ona tu ma jakąś prośbę do niego. Wiedział, że jakąś sprawę. On mówi od razu wprost. Wiecie, to jest taka niesamowita tutaj w, w, w tych kilku wierszach pokazana właściwa relacja ojca z, z dzieckiem. To jest jakiś takich, wiecie, czasami nie wiem jakie są wasze doświadczenia rodzinne, ale moje, moje, moje doświadczenia rodzinne są takie, że nigdy nie było wiadomo o co chodzi tak naprawdę. Sprawy nie były jasno powiedziane. Więc tutaj się uśmiechają, tutaj się wichają, tu się co nią wyjechali, a tutaj takie bluźnierstwa na nich. O ludzie, ja sobie myślałem, myślałem, że wszystko było dobrze, myślałem że wszystko było fajnie, a potem wyjechali, a tutaj wszystko było źle i wszystko było nieba. nie tak. W ogóle nie, nie, nie byłem w stanie skapować, co chodzi. Wszystko miało tak jakąś, wiecie, fasadę, a pod spodem wszystko inaczej wyglądało. I sobie myślałem, ile rodzin takich jest? Gdzie ludzie, wiecie, nie mówią sobie wprost tego, co mają na sercach. Nie umieją ze sobą rozmawiać otwarcie, uczciwie, tylko jest jakaś taka yy, yy, yy, sytuacja, w której po prostu o pewnych rzeczach się w ogóle nie mówi, milczy się, pewne rzeczy, pewne tematy się pomija, o pewnych rzeczach się mówi jakoś tak ogólnikowo właśnie, żeby ta osoba się czegoś tam domyślała. A tutaj mamy, ona przychodzi, a ojciec, co chcesz? A ona, dałeś mi to, a daj mi jeszcze tam. Prosta sprawa. Wszystko tak jest otwarte. Te, tak powinno być w rodzinie. I tak powinno być z naszym Ojcem. Kiedy my do Niego przychodzimy, to tak powinno być. Czy, czy, czy Bóg do mnie do Ciebie nie mówi, czego chcesz? Czy, czy Bóg do mnie do Ciebie tego samego nie mówi? O, ktoś mógł powiedzieć, o, gdyby Bóg tak do mnie powiedział, co chcesz, to, to, to, to proś. Ale przecież On tak powiedział. Pan Jezus co powiedział? Proście o cokolwiek. Tak, tak powiedział. Proście o cokolwiek mówi. Z wiarą, proście o cokolwiek. W moim imieniu. A ojciec wam da, tak? Taką dał obietnicę? A więc... I ojciec do mnie i do ciebie mówi co chcesz? Czego pragniesz? O co mnie chcesz poprosić? I to nie jest coś, co od czasu do czasu, wiecie, Bóg taką propozycję na szczególną okazję nam składa, nasze urodziny, że wtedy możemy się pomodlić o ciebie tu w i poprosić Boga o coś, bo są twoje rodziny, to Bóg może bardziej cię wysłucha nas. Nie, to każdego dnia... To teraz Bóg mówi do ciebie, co chcesz? i Co, co Mu powiesz teraz? No, co teraz mu mówisz? O co teraz się modliliście, kiedy był ten czas modlitwy? Czy było coś, co o co prosiliście? Czy, czy może myślicie, że, że, że Bóg do ciebie i do mnie nie kieruje takiego zaproszenia? Co chcesz? O co, o co, czego pragniesz? O co chcesz mnie poprosić? Czyż on nie jest takim ojcem? Który daje chętnie i bez wypominania? Czyż on nie jest takim ojcem, który kiedy daje, to Jemu nic nie ubywa? Czyż on do ciebie i do mnie nie mówi co chcesz, córko? Co chcesz, synu? Czy my w to wierzymy? Czy my faktycznie z taką postawą przychodzimy do modlitwy? Do Boga, który czeka, aby nam coś dać. I o co my go wtedy chcemy poprosić? Czy już wiemy? Czy już mamy to przygotowane? Czy już wiemy, jaka jest nasza potrzeba? Czy już zastanowiliśmy się? Czy już wiemy, o co chcemy go poprosić? Czy przychodzimy i tak... Ech. Trzeba się modlić. No to teraz pomyślmy. Co ja tutaj powiem? Tak? Co ja tutaj teraz w tej modlitwie? Jak ten czas wypełnić modlitwę? Czasami to jest takie dziwne, że my tak się zachowujemy. Że, że, że mamy się modlić i teraz, no o co tutaj ja się będę modlił? I drapiemy się po głowie i wymyślamy, o co my się mamy modlić. Tak jakby nasze życie i życie ludzi wokół nas i życie Kościoła i życie Królestwa Bożego nie było pełne sytuacji, o które powinniśmy nieustannie wołać do naszego Ojca i prosić Go. Tego, który mówi o co chcesz, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, wierzę, dam Wam. Achsa przychodzi i prosi Ojca wprost, składa przed Nim swoją potrzebę. Zwróćmy też uwagę to też takie może nam się tutaj wydawać e, e, oczywiste, ale zwróćmy uwagę, że ona, czytamy tutaj, gdy zsiadła z osła, rzekł do niej, Kaleb, czego chcesz? Wiecie, gdyby to był jakiś sługa, gdyby ona jechała na tym ośle i spotkała jakiegoś swojego sługę, najprawdopodobniej nie schodziłaby ze swojego osła, tylko by z nim rozmawiała siedząc na tym ośle. Jak się rozmawia ze sługą, to nie trzeba, wiecie, jakichś szczególnych gestów wykonywać. uprzejmy gestów. Ale tutaj był jej ojciec. Kiedy ona zobaczyła, że jest ojciec, i ojciec wychodzi i mówi, zbliża się do ojca, to ona zsiadła z kosła. I tutaj jest jakiś, myślę, taki drobny element takiego normalnego, ludzkiego respektu i szacunku, który należy się ojcu. To jest ojciec, z którym ona może o wszystkim porozmawiać. Otwarcie, bez ogródek, bez jakiejś tam mieszaniny. Ale to jest Ojciec, do którego ona ma właściwy szacunek. I właściwy respekt. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli modlić się do Boga bez właściwego respektu i szacunku. Nie wyobrażam sobie takich modlitw, jakie czasami dzisiaj słyszę, szczególnie w młodzieżowych piosenkach, tak zwanych chrześcijańskich i tak dalej. Takiego koleżkowania się z Bogiem. Nie możemy zapominać, że On jest w niebie, a my jesteśmy na ziemi. Że On jest Stwórcą, a myśmy stworzeni nie możemy nigdy zapomnieć że On jest naszym Ojcem dlatego, że zbliżył się do nas w Jezusie Chrystusie, dał nam tym bliskość ale to nie jest bliskość, której my tracimy szacunek i respekt to jest bliskość, której jeszcze bardziej powinniśmy Go szanować jeszcze bardziej powinniśmy mieć ten święty respekt, tak jak myślę też w zdrowej rodzinie powinna być bliskość między Ojcem i dziećmi ale powinni dzieci wiedzieć, że to jest Ojciec i że pewnych rzeczy się nie robi, pewnych rzeczy się nie mówi, pewny sposób się nie zachowuje to nie jest koleżka z klasy czy skądś konsilent. Ale to jest Ojciec. I tutaj ważne jest, abyśmy też o tym myśleli. Kiedy przychodzimy w modlitwie do Boga, dobrze jest, żebyśmy przyjęli właściwą pozę w modlitwie. Dobrze jest, kiedy uplękniemy w modlitwie. Dobrze jest, kiedy to nie jest taka modlitwa, wiecie, z nogami na stole czy jakimś takim... To, to nie, nie, nie przystoi. Dobrze jest zachować właściwą postawę. To nie mówię tylko o zewnętrznej postawie naszego ciała, mówię też o postawie naszego serca. Aby w tej bliskości z Ojcem, jednocześnie mieć ten, tą właściwą postawę szacunku i oddania mu czci jako naszemu Ojcu. Zwróćmy uwagę na to właśnie, jak Ojciec zachęca Achse do przedłożenia mu tej modlitwy. U nas jest to tutaj, jak mówię, jednym tylko właściwie wyrażeniem, co chcesz. Nasz ojciec niebiański wie, o co my chcemy go poprosić. Wie, jakie są nasze potrzeby. Wie o tym dokładnie, co każdemu z nas należy dać. A jednak każdego z nas wzywa, abyśmy przyszli i powiedzieli, tak? Zobaczcie, Pan Jezus wielokrotnie spotykał się z różnymi ludźmi w potrzebach. I zwróciście pewnie uwagę na to, że za każdym razem pytał ich, co chcesz, aby ci uczynił. Czy On nie wiedział, nie widział, że ślepy jest i że, że potrzebują uzdrowienia na Jego oczy. Czy nie widział, że Chromy od tylu lat leży przy czy, nie, czy On to wszystko wiedział. A jednak pyta, co chcesz, aby ci uczynił. Zwróćcie uwagę, że nawet kiedy i Pan Jezus przyszedł na ziemię, to czytamy o Nim, że co za dni swego życia z wielkimi błaganiami zanosił prośby do Tego, który mógł uratować Go. W psalmie drugim czytamy słowa Ojca do Syna. Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. A więc nawet swojego syna Bóg poddał tej zasadzie. Żeby prosił go. I w, tej, i w odpowiedzi na jego modlitwy Bóg działał w jego życiu. Pan Jezus trzeba mnie jednokrotnie całą noc spędził na modlitwie. Prosząc swojego Ojca. Wstawiając się. Modląc się o Piotra. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce nam dać dobre dary ale chce nam, dać te, chce nam dać, dając nam te dobre dary, z nas obdarzyć podwójnym błogosławieństwem. I czasami ta modlitwa, ta prośba jest równie wielkim błogosławieństwem, jeśli czasami nie większym nawet, niż ten dar, który przez tą modlitwę uzyskamy. Tak jak dla mnie, wiecie, prezent dla Michała, dać prezent mojemu dziecku, to jest jedna kwestia, ale zawsze sprawia mi to wielką radość, kiedy oni do mnie przychodzą i mówią tatusiu kochany, zrób to i to, poproszę. Ja prawie zawsze, jak coś do nich ja mówię, co, co to? poproszę, tatusiu kochany. <grywy> to taka śmieszna regułka. Ale oni wiedzą, że w ten sposób mają mnie prosić o różne rzeczy. I to mi sprawia wielką przyjemność, wielką radość. I to jest, ja, ja mogę dać im coś, wiecie, bez proszenia mnie. Ja mogę, mogę dać im różne rzeczy. I sami tak robię, że coś tam, oni nie wiedzą, coś tam mi kupię, coś tam dam, takiego czy innego. co, oni poproszą. Ale, jakże potrzebny jest ten czas, żeby one przyszły do mnie i powiedziały, patrzyły na mnie i powiedziały, tatusiu kochany, poproszę o to, czytam. I wtedy, o, jaka rozkosz jest, dać mi to, czytam no, to. No, jest są drobne rzeczy, banalne rzeczy. Ale to jest przyjemne. I to, jak gdyby jest ten czas jakiejś takiej relacji, takiej społeczności, takiego błogosławieństwa dla mnie i dla nich, że mają ze mną relację, że wiedzą, że mogą mnie poprosić i wiedzą, że ja im odpowiem. A więc i tutaj Bóg daje taką zasadę Mówi Co Pan Jezus powiedział? Proście, a będzie Wam dane tak? Proście, a będzie Wam dane Jakub pisze Nie macie, bo Nie prosicie Nie prosicie, więc nie macie A więc to jest zasada Bóg daje tym, którzy Go proszą A więc nie bójmy się prosić Boga Nie bójmy się przyjść do Niego I prosić Go on jest ojcem, który czeka na dzieci, które będą go w taki właśnie pokorny, jednocześnie pełen ufności, nadziei, że Bóg da i wiary, że odpowie, prosiły Go w taki sposób. I będą przychodziły i mówiły, tatusiu kochany, prosimy Cię o to tamto, się. Co ma co chcemy, któraśmy. Spójrzmy krótko jeszcze na samą prośbę Achse. to pierwsza rzecz, którą powiedziała, to daj mi błogosławieństwo. U nas przetłumaczone jest wiano, ale to słowo, które jest użyte, jest daleko większym słowem niż wiano. Może W kontekście, w którym tutaj mamy, może to oznaczać, ale to słowo jest używane w Biblii jako błogosławieństwo. To jest bardzo ogólne słowo. Tutaj. Ona pierwszą rzecz, którą mówi ojcze, daj mi coś dobrego ojcze daj mi błogosławieństwo tak tutaj do niego się zwraca najpierw co to jest błogosławieństwo Boże jeśli Bóg powie będę Ci błogosławił albo kiedy Bóg mówi błogosławiony jesteś jeśli tak Bóg od nas powie, to nie musimy bać się żadnego bilama, nie musimy bać się żadnego demona, żadnego zła na tym świecie, które by próbowało nas przeknąć. Żaden człowiek, żaden demon, żadne zło nie może nam zaszkodzić, jeśli Bóg mówi ja Cię błogosławię. I możemy być jak Hiob, od stóp do głów pełni wrzodów, ale jeśli Bóg nas błogosławi, Jesteśmy błogosławieni w naszych przodach. Możemy być jak ten łazarz, który leżał u wrót bogacza tuż przed śmiercią, gdzie psy lizały jego rany. Ale jeśli Bóg go tam pobłogosławił, on był wielce błogosławiony. Możemy być jak Szczepan, na którego wrogowie z nienawiścią rzucali kamienie. Ale jeśli Bóg go pobłogosławił, on był błogosławiony. Wiecie to, czego naprawdę potrzebujemy w naszym życiu? To to, jak Bóg powiedział do Mojżesza, żeby nauczył lud izraelski modlić się. Boże, rozjaśnij swoje oblicze nad nami i błogosław nam. Błogosław nam. Daj nam Twoje błogosławieństwo. Czy to będzie w dostatku, czy w ubóstwie, czy w zdrowiu, czy w chorobie. Czy w, czy, czy w tym, co mamy, czy w tym, czego nie mamy. Ale tym nie błogosław jeśli On nas pobłogosławi, prawdziwie jesteśmy błogosławieni, bez względu na to, co ludzie wokół mogliby na nas, o nas myśleć, na nas patrzeć. Jak cokolwiek ten świat może mówić sobie, jeśli On nas pobłogosławi, to jesteśmy błogosławieni. Pan Jezus mówi błogosławieni, którzy, którzy łakną, którzy pragną, którzy są ubody, którym są, którzy są prześladowani ze względami, ale co mówi? Błogosławieni. Bracia i siostry, tego powinniśmy pragnąć, żeby Ojciec dał nam swoje błogosławieństwo. Swoje, Jego błogosławieństwo. Jakim by ono nie było. Jeśli On nam da to błogosławieństwo, nasze życie będzie bogatym życiem. Będzie pełnym życiem. I wiecie, czasami nie wiemy jak się modlić. Nie wiemy o co się modlić. I to jest dobry, dobry, dobry początek do modlitwy. Jeśli nie wiesz jak się modlić, to zacznij bardzo ogólnie. Tak jak tutaj Aksa przyszła do Ojca. Zaczęła od takiego ogólnego stwierdzenia... Mając oczywiście na myśli konkrety, ale zaczęła od tego ogólnego. Daj mi błogosławieństwo. Bracia, siostry, jeśli każdy z nas będzie modlił się do Boga i prosił go Panie, daj mi Twoje błogosławieństwo. I będziesz modlił się o swojego brata i o swoją siostrę. Daj mu błogosławieństwo. Błogosław brata, błogosław siostrę. Jakimś błogosławionym towarzystwem będziemy. Także wyjdziemy stąd do błogosławienie, jeśli każdy z nas zawoła do Boga dzisiaj Boże Błogosław mi i błogosław mojego brata, błogosław moją siostrę. Ja wiem, że to bardzo ogólnikowa modlitwa, ale Słowo Boże uczy nas zarówno konkretnych modlitw, jak i ogólnikowych modlitw. I jest wiele rzeczy, które, o które nie wiemy nawet, o które mamy się modlić. Nie wiemy, jakie mamy potrzeby, ale Ojciec wie. Ale Ojciec wie, jeśli Ty nie wiesz, o co się mówić, jeśli nie wiesz, o co się o mnie mówić, to Bóg Gospaw mi proszę ci, bracie i siostro. Młodzie, żeby Bóg dał mi swoje błogosławieństwo. Zwróćmy też uwagę, że w tej modlitwie, czy w tej raczej prośbie Achsy, jest nie tylko prośba, ale jest też i wyraz wdzięczności. Achsa mówi, dałeś mi suchą ziemię południową. I to może brzmieć troszkę jak zarzut, ale w tym możemy też dostrzec jej wdzięczność. Ona już ona pamięta, co już ojciec jej dał. Ona tutaj jednocześnie mówi, dałeś mi już coś ojcze. Ja wiem, że już mi obdarzyłeś. A więc ona nie zapomniała o tym, co już dostała, ale przychodzi prosząc o nową rzecz, dziękując czy wspominając to, co już otrzymała. I to jest myślę równie ważne w modlitwie. Kiedy przechodzimy do Boga, więcej chcemy Go prosić i mówimy, Boże, błogosław mi, to też pamiętajmy, co już nam dało. To już pamiętajmy o tych błogosławieństwach, które już otrzymaliśmy. To, to podziękujmy Mu i wspomnijmy, Panie, dałeś mi to i dałeś mi tamto i jakże dobry jesteś, że Ty mi tamtym nie obdarzyłeś. Podziękujmy Mu, nie zapominajmy Jego dobrodziejstw, ale wspominajmy wszystkie Jego dobrodziejstwa. Nie zapominajmy, jak Bóg nas obłogosławił, jak już nas obdarzył, jak z wielu już nieszczęść nas wyrwał, jak wielokrotnie już nam pomógł. W modlitwie wyraźmy też naszą wdzięczność za to, co dostaliśmy. Wiecie, jak to nieprzyjemnie jest z takimi ludźmi mieć do czynienia, którzy przychodzą do nas zawsze i zawsze tylko proszą, a nigdy nawet nie docenią tego, co już im daliśmy. Myślę, że to może być jakaś forma utraty pewnych błogosławieństw. Kiedy my. Nie okazujemy wdzięczności za to, co już otrzymaliśmy. Pamiętacie, jaki był zawód Pana Jezusa, kiedy uzdrowił tych trędowatych, a tylko jeden przyszedł podziękować? Panie Jezu, gdzie, gdzie są ci pozostali? Czy oni, czy, czy oni nie przyjdą podziękować za to, co dostali? Nie jest przyjemne, kiedy komuś coś dajemy, a ktoś nawet nie podziękuje za to. Dlatego nasze modlitwy zawsze powinny być pełne dziękczynienia pełne uwielbienia za to, co już otrzymaliśmy i wiecie w, tej, w, tej, w, tym, w tym dziękczynieniu oczywiście jest też powiązanie z tym o co chcę go teraz poprosić ona mówi, dałeś mi ziemię południową daj mi więc a więc mówi, dałeś mi więc teraz daj mi jeszcze więcej i o, y, y, po ludzku rzecz biorąc, czasami moglibyśmy powiedzieć, no poczekaj, poczekaj. Już Ci dałem, więc już mnie więcej nie przychodź, tak? Już dostałeś, więc teraz nie przychodź po następną rzecz. Po ludzku tak czasami ktoś mógłby podejść do sprawy i, i czasami mówimy, wiesz, już ja Ci dałem, to teraz i gdzieś indziej poproś, niech ktoś inny Ci teraz da. Ale wiecie, u Boga to co ona tutaj robi ze swoim ojcem jest, jest wielkim argumentem. Bogu bardzo się podoba, kiedy my mówimy, Boże, dałeś mi tak wiele, więc daj mi jeszcze więcej. Dobrze o tym pomyślmy. Dobrze o tym pomyślmy, że u Boga nie ma miary błogosławieństw. Że Bóg dając nam Niczego Jemu nie ubywa. Niczego On nie traci, kiedy nam daje. I dlatego Bogu miłe jest, kiedy my otrzymaliśmy i wiedząc, że On nam dał wczoraj, przychodzimy też dzisiaj, oczekując, że i dzisiaj nam da. Zwróćcie uwagę na psalmy. Jakże często psalmiści odwołują się do tego właśnie argumentu. Mówią, Panie, byłeś wierny dla tych. Panie Boże, okazałeś swoją łaskę tym. Więc i okaż nam dzisiaj łaskę. Więc i nam dzisiaj błogosław. Bo Ty jesteś wczoraj, dzisiaj ten sam. I na wieki nie zmieniasz się. Wczoraj byłeś Bogiem hojnym. Wczoraj dawałeś dobre rzeczy. Więc i dzisiaj jesteś dobrym Bogiem. I dzisiaj jesteś hojnym Bogiem. Dzisiaj się nie zmieniłeś. Dzisiaj możemy oczekiwać Twojego błogosławieństwa. A więc tutaj jest to ta postawa, która, która Bogu jest miła. Postawa, która nie, nie jest postawą jakiegoś pożądania, nies, nie, niesatysfakcji z tego, co już mamy i chęci, żeby mieć więcej, ale postawa, w której jesteśmy wdzięczni za to, co otrzymaliśmy, ale jednocześnie pod, pod świadomość, że dzisiaj potrzebujemy świeżego błogosławieństwa. Że dzisiaj potrzebujemy kolejnej łaski. Że nie możemy żyć na tym, co wczoraj otrzymaliśmy. Że nie możemy żyć na tym, co wczoraj otrzymaliśmy, co dostaliśmy. Ale że dzisiaj jest nowy dzień. I co Słowo Boże mówi nam? Jego łaska jest jaka? Ciągle świeża i nowa. Ciągle świeża i nowa. To nie jest tak, że Bóg mówi, no, ty już tyle dostałeś, ty już tyle masz, daj sobie spokój, już nie proś mnie więcej. Nie. Pan Jezus mówi... Proście o cokolwiek. Proście. Proście, a będzie Wam dane. A więc nie patrz na to, że, że otrzymałeś, w takim sensie, żeby teraz już nie myśleć, że już więcej nie możesz prosić, ale raczej popatrz na to z innej strony. Skoro Bóg mi dał tamto, to może dać mi i więcej. Może dać więcej. I Bóg jest Bogiem, który wszystko ma, który nie szczędzi, który hojnie daje, chętnie, bez wypominania. Dlaczego ona tak się modli? Dlaczego, dlaczego ona tak prosi ojca? Dlaczego też my mamy prosić? Ona mówi Dałeś mi suchą ziemię południową Daj mi więc także źródła wód Ona była świadoma, że ta ziemia, którą dostała Ta ziemia, którą dostała, która była takim błogosławieństwem, która była takim, takim, takim darem nie będzie z niej żadnego pożytku, jeśli dzisiaj nie dostanie więcej. Bracie i siostro, ty i ja dostaliśmy wiele darów. Dostaliśmy różne dary od Boga, już. Ale jeśli Bóg dzisiaj nie da Ci mądrości, co z tym zrobić? Jeśli Bóg dzisiaj nie da Tobie mi łaski, żeby właściwie tym zagospodarować, co otrzymaliśmy? to okaże się, że to, co dostaliśmy, jest tylko suchą, nieurodzajną ziemią. Widzicie, jest fajnie, że tu mamy ten zbór, że mamy to miejsce, że są jakieś osoby, które przychodzą. Ale jeśli Boży Duch dzisiaj nie będzie przemawiał do nas, jeśli dzisiaj nie będzie tej wody żywej tutaj, to co z tego, że tutaj razem jesteśmy? Co z tego, że zaśpiewamy nasze pieśni i przeczytamy nawet Biblię, coś powiemy. Jeśli nie będzie tej żywej wody, która popłynie z Bożego serca do naszych serc, jeśli nie będzie dzisiaj tych źródeł otwartych dla nas, to co z tego? O, mamy szkółkę niedzielną dla dzieci. I dobrze jest, że różne siostry się angażują i idą tam i, i, i z tymi dziećmi tam pracują i czytają z nimi Biblię i, i mówią im różne historie religijne i nauczają je. Ale znowu, jeśli Bóg nie tchnie w to życia. Jeśli Bóg nie sławi tego, to cóż to jest ważne? Cóż to pomoże? Cóż to da? Bóg daje nam wiele różnych dobrych darów. Bracia, siostry. Ale jeśli one mają być użyteczne, to one wszystkie muszą być zruszone Jego wodą. To dla nich wszystkie potrzebujemy świeżej wody. Aby one mogły przynieść owoc. Aby mogły być obfite. Zobaczcie, Bóg może dać niektórym z nas pieniądze. dał Ci był biznes, który dobrze się kręci. Zarabiasz pieniądze. Pracujesz. Masz coraz więcej. Ale to, co masz, może stać się przeklęstwem dla Ciebie. Te pieniądze, które zarabiasz dzięki Bożemu Błogosławieństwu, które Bóg Ci dał. Jeśli dzisiaj w Twoim sercu nie będzie tej żywej wody i tej mądrości Boże. Jak zainwestować te pieniądze? Jak je pożytkować? Jeśli tylko dla siebie będziesz je wykorzystywać. Jeśli tylko sobie będziesz nimi dogadzać. Jeśli tylko w siebie będziesz inwestować. To czyż nie okaże się pewnego dnia, że ten, że ten dar, który Bóg Ci dał, stał się przekleństwem dla Ciebie. I przyczynił się tylko do Twojego większego egoizmu i samolubstwa. I tak naprawdę nie przynosi Ci żadnej radości, ani pokoju, ani szczęścia, ani żadnego błogosławieństwa w Twoim życiu. Widzicie, gdyby Aksa pozostała z tą suchą Ziemią Południową, to mogłaby to dla niej być tylko tręką. Może tam by musiała ciągle chodzić i wyrywać te chwasty, które by tam jakieś wyrastały bez tej wody. Może by się nad nią tam napracowała i nie wiadomo ile musiała wysiłku włożyć i starań. A to i tak z tego by nie było żadnego pożytku. I włożyłaby tam tyle czasu, zmarnowałaby tam tyle sił i okazałoby się, że nic z tego nie ma. Gdyby nie, te źródła wód. A więc widzicie, bracia, siostry, że nie jest niewłaściwą rzeczą, będąc już przez Boga ubłogosławionym, Prosić go o kolejne błogosławieństwa. Dlatego, że to, co już otrzymaliśmy, bez jego dzisiejszego błogosławieństwa, może okazać się suchą jałową ziemią i ciężarem jedynie. I problemem w naszym życiu. Stałeś dzieci, Bóg dał Ci dzieci, załóżmy, niektórzy z nas mają swoje dzieci. O, jakże cieszymy się z tego daru. Jakże dobrze mieć jest dzieci. Ale jeśli nie będziemy mieli mądrości, Boże, żeby je właściwie wychować, jeśli nie będziemy mieli tej łaski, żeby być dla nich wzorem i przykładem, żeby modlić się o nie, żeby, żeby je prowadzić do Chrystusa, to jakimś przekleństwem dzieci potrafią się stać. Ileż to łez rodzice wylewają ze względu na swoje dzieci. Ileż to rodziców nie ma, nie chce żyć dłużej. Wczoraj do mnie dzwoni jedna matka, wyobraźcie sobie, i mówi, dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, pomóż mi załatwić miejsce w broczynie dla mojego syna. Mój syn ma 45 lat, mówi, i jest w takim tragicznym stanie. Ma drugą rodzinę rozbitą. Jego syn własny powiedział, że nie ma dla niego miejsca u nich w domu. Przywiezie go do mnie. I mówi, czy ty możesz coś jakoś pomóc? I ta matka, wiecie, z takim złamanym sercem straciła już kilkoro dzieci i teraz ma tego jednego syna. I mówi, czy możesz mi pomóc? Jego własny syn go nie chce w swoim domu. Jego rodzina go nie chce. Nie ma się takiego kogo skrócić. Ile się z takich rodzin, tutaj mieliśmy to małżeństwo, pamiętacie, których syn jest alkoholikiem. I mówili, to jest taka udręka, my się go boimy, my, my, my, my, my ciągle w niepokoju żyjemy, bo nasz syn nas, na nas się może rzucić. Dzieci, które są darem Bożym, czytamy, błogosławieństwem Bożym, jakimś przekleństwem potrafią stać się dla własnych rodziców. A więc jakże potrzebujemy, dzisiaj mając dzieci, jakże potrzebujemy tej łaski Bożej i mądrości Bożej i błogosławieństwa Bożego, żeby teraz te dzieci pokierować w właściwym kierunku. Na jakiekolwiek błogosławieństwa nie spojrzymy, które Bóg nam dał, bez dzisiejszego, świeżego błogosławieństwa one wszystkie mogą stać się przekleństwem. Każde z nich. Dlatego dobrze jest, jak, jak Achsa, modlić się. Panie, daj mi daj mi wodę. Daj mi źródła wód. Daj mi źródła wód. Abym to, co mam, mógł dobrze spożytkować. Żeby to było błogosławieństwem. Żeby to było czymś, co Tobie się podoba. I zwróćcie uwagę jeszcze tylko krótko. Ona mówi źródła wód. Nie mówi tylko wodę. Ale mówi, źródła wód. A więc ona nie modli się o coś jednorazowego. Nie modli się o coś, co, wiecie, zaniesie tam wiatrami, wyleje tą wodę, na tą ziemię spieczoną. Ale ona, wiesz, tam potrzeba ciągłego błogosławieństwa, ciągłego nawadniania, tak? Dlatego nam mówi, źródła wód. Coś, co się nie skończy dzisiaj, jutro, pojutrze, ale coś, co będzie ciągle wytryskać i ciągle będzie świeże. A więc ona patrzy w przyszłość i wie, że Jutro też będę potrzebowała tej wody I pojutrze też będę potrzebowała tej wody Więc potrzebuję czegoś, co będzie źródłem Coś, co się nie kończy Coś, co jest trwałe Coś, co nieustannie wypływa I czytamy Kaleb dał jej Kaleb dał jej Co dał jej? Śródła Prosiła go o chleb Nie dostała kamienia, ale dostała chleb Prosiła go o rybę nie dostała węża, ale dostała rybę. Prosiła o jajo, dostała jajo. Tak, o, to, o co prosimy naszego Boga, to nam daje. Jeśli to jest mądrą rzeczą, żeby nam dać. Czasami y, modlimy się, wiecie, i naszej modlitwie poprosimy nie to, co trzeba, o skorpiona czasami poprosimy. I wtedy Bóg przekreśli nas, na naszą petycję, skorpion, i tam wpisze y, jajo, czy tam co dobrego. I czasami my prosimy o, coś, o coś, coś, coś złego, a Bóg daje nam coś dobrego zamiast tego. On wie, co dobre rzeczy jakie dałeś swoim dzieciom. On nie daje złych rzeczy swoim dzieciom. Więc tutaj z pewnością Bóg da nam dobre rzeczy, o które go prosimy. To nam obiecuje. Ale więcej, zobaczcie, czytamy, ona go poprosiła tak. Ojcze, daj mi źródła wód, a Kaleb co jej dał? Źródła wód, ale jakie? I górne, i dolne. A więc dał jej więcej niż prosiła. Dał jej obficie, hojnie. Przecież nasz Bóg nie jest taki. Oto apostoł Paweł pisze Nasz Bóg według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko o co prosimy albo o czym myślimy. Daleko więcej. My, wiecie, w naszych modlitwach jesteśmy ograniczeni. My prosimy o pewne rzeczy, które widzimy, a nasz Bóg w swojej odpowiedzi daje nam daleko więcej o to, niż co prosimy. Bo On widzi dokładnie naszą potrzebę, widzi daleko więcej niż to, co my prosimy. My prosimy, Boże, pomóż, ratuj mi tego syna z tej, czy tamtej opresji. I tam mówimy, jak to nam się wydaje, żeby Bóg powinien ratować. A Bóg takie wspaniałe różne okoliczności sprowadzi, w taki sposób będzie działał, że to przerośnie nasze wyobrażeniach. Tu ciśnie mi się jedno świadectwo, ale patrzę, że już tak przekroczyłem daleko czas, że nie będę przeciągał. Kaleb w żaden sposób nie skarcił ach za tą, za tą prośbę. W żaden sposób nie napomniał jej, o Ty już tutaj kolejną rzecz się zachciewa, Ty tu masz za dużo tych zachcianek. Ja już muszę o innych myśleć, nie tylko o tobie, jeszcze tutaj mam inne dzieci, muszę im, im dać coś. Nie jest takim ojcem. On dał jej, to dał jej obficie. Hojnie, więcej niż, niż go nawet prosiła. I możemy być pewni, że nasz Bóg jest takim Bogiem, i takim dawcą. Miejmy odwagę, żeby do Niego się modlić. Nie chodźmy z naszymi ciężarami, nie chodźmy z naszymi zmaganiami, nie żyjmy yy, myśląc, że musimy się z tym poradzić, czy ciągle mówiąc, że już sobie z tym, że z tamtym nie radzimy, ale wiedzmy, że mamy dobrego Ojca, który troszczy się o nas, który zna nasze potrzeby i który jest hojnym, dobrym Ojcem, który chce dawać dobre rzeczy swoim dzieciom i mówi do Ciebie i do mnie, czego pragniesz, czego chcesz? Powiedz, sprecyzuj to, Przyjdź do mnie i w prostej rozmowie ze mną. Powiedz mi, co masz na sercu, co cię dręczy, z czym się zmagasz. I czasami wiecie, jest tak, że nie tak jak tutaj z tą achcą, że przychodzimy, raz powiemy, od razu ojciec odpowiedział. I czasami jest tak, że musimy z ojcem pobyć, musimy z nim porozmawiać, musimy przejść jakiś proces. Czasami, tak jak Jakub pisze, prosimy niewłaściwie i nie otrzymujemy, bo to nie jest to, co, czego, czego on dla nas chce. Ale jeśli Go szukamy, jeśli szczerze do Niego się modlimy, jeśli naszym pragnieniem jest to, żeby być ubogosławionym Jego błogosławieństwem i mamy tę świadomość, że potrzebujemy Jego w każdym dniu, potrzebujemy Jego świeżej, żywej wody dzisiaj, aby tryskała z naszych serc ku żywotowi wiecznemu, aby dzisiaj by nasze życie było nasycone Jego źródłami górnymi, dolnymi, tym błogosławieństwem niebiańskim, jak i tym ziemskim, tym błogosławieństwem wiecznym, jak i tym błogosławieństwem doczesnym. Jeśli wiemy, że tego potrzebujemy i, i że tylko nasz Ojciec tak naprawdę jest w stanie wdać, przychodźmy do naszego Ojca. Trwajmy w społeczności z naszym Ojcem. Zachęcam, bracia i siostry, gorąco, módlmy się, bądźmy ludźmi modlitwy. Nie pozwólmy, by nasze życie upływało w takim życiu jałowym, pozbawionym Jego błogosławieństw. Ale bądźmy ludźmi, którzy ufają w dobrość naszego Ojca i wytrwale z wiarą, z ufnością, z miłością, z wdzięcznością za to, co otrzymaliśmy. Modlą się nie ustanie. Tego potrzebujemy, bracia, siostry, tego to miasto potrzebuje. My sami tego potrzebujemy. Ludzie wokół nas tego potrzebują, naszej modlitwy. Nawet niewierzący niejednokrotnie mnie, mnie, mnie proszą i myślę, że was tak samo. Moja mama wczoraj rozmawiałem z nią mówiła, „Pomóż się o mnie. To pani, która do mnie zadzwoniła, mówi, proszę ciebie, Agnieszkę, żebyście za mnie się modlili, za mojego syna. Nawet ludzie ze świata. Proszę Was, żeby się modlić. I już do naszych braci i siostrach jest potrzeba. My sami mamy tyle potrzeb. Ten świat jest pełen potrzeb. I, o, I ojciec mówi, proście mnie. Proście mnie, a będzie Wam dane. Proście mnie, kłaczcie, jeśli trzeba. Jeśli trzeba, szukajcie, a znajdziecie. Ale nie bądźmy ludźmi, którzy mówią, e, Bóg ma ważniejsze sprawy na głowie. Nie bądźmy ludźmi, którzy coś peplają bezmyślnie przed Bogiem i o nic, o nic konkretnie się nie modlą. Nie bądźmy ludźmi, którzy żyją tak, jakbyśmy nie mieli Ojca, który, który, który, który jest takim bogatym, dobrym Ojcem. Ale bądźmy ludźmi wiary i ludźmi modlitwy, którzy wyrażają tą wiarę, prosząc Ojca i oczekując, że nam da to, co dobre. To nasze głowy modlitwy. Kochany Panie, po raz kolejny zachęcasz nas i pokazujesz nam wzór modlitwy, przykład właściwej relacji z Ojcem. I na, tej, na tym przykładzie możemy też dostrzec te różne podobieństwa dotyczące naszej relacji z Tobą. Daj Panie, byśmy wierzyli że jesteś kochającym Ojcem, który chce dawać dobre dary swoim dzieciom. I że nie jest to dla Ciebie udręką, nie jest to dla Ciebie ciężarem, nie jest to dla Ciebie jakimś czymś nieprzyjemnym, kiedy Twoje dzieci Cię proszą w dary. Ale raczej zachęcasz swoje dzieci do tego. I daj, abyśmy o tym pamiętali. Daj, Panie, byśmy mając wokół siebie tyle potrzeb, widząc tyle różnych ludzi, którzy nie wiedzą jak sobie poradzić, jak się zmagają, jak cierpią, jak miotają się w swoich własnych wysiłkach. Daj Panie, abyśmy mieli te serca dziecięce, pełne ufności, że Ty, Ojcze, możesz pomóc, że Ty, Ojcze, możesz dać coś dobrego, że Ty faktycznie możesz uczynić dramatyczną różnicę w naszym własnym życiu, w życiu naszych rodzin, w życiu ludzi wokół nas, w Twoim kościele, Panie, w miastach, w których mieszkamy w tym, w czym my jesteśmy bezradni i bezsilni. Wszelkie nasze starania wydają się nie wydawać wielkiego owocu. Panie, że Ty masz moc pobłogosławić jej. Ty masz moc w stosownym czasie dać temu wszystkiemu wzrost i dobry owoc. Prosimy, kochany Panie, prosimy, dopomóż nam pamiętać o tym, co dzisiaj tutaj do nas mówiłeś. I trwać w modlitwie. I żyć życiem modlitwy. Nieustannie w błaganiach, z dziękczynieniem powierzać nasze prośby Tobie.